Te akselu, kake iku, wanai sazo NARUTO Znaczeniem jest porażka, czy chcesz, czy nie. A tak? Przekonamy się o tym, ale dopiero po walce! Dobra, twój ojciec zginął niesprawiedliwie i masz prawo czuć ogromny żal z tego powodu. Rozumiem to? Ale to nie ma nic wspólnego z przeznaczeniem. Jeśli myślisz, że przyznam ci rację, to się mylisz. Ech. Nigdy tego nie zrozumiesz. Sędzia, to koniec. Bełż. Prawdziwa siła Słabeusza! Ech! Stój! Ech! Nie waż się odchodzić. Mm. Jeszcze nie skończyłem. Ja nie rezygnuję. I nie cofam danego słowa. To moje Nindo, moja droga ninja. Ja nigdy nie cofam danego słowa. Heh, już to kiedyś słyszałem. Ty! I to twoje głupie przeznaczenie! Jeśli naprawdę w nie wierzysz, to dlaczego teraz się wycofujesz? Naruto! Ty mały, głupi bachorze! Nie będę tracił energii, żeby ci to tłumaczyć. Każdy człowiek rodzi się w jakimś celu. Nie ma sensu z tym walczyć. Nei, mój synu, masz w sobie o wiele więcej cech typowych dla klanu Hyuga niż ktokolwiek inny. Żałuję, że nie urodziłem się wcześniej i nie uczyniłem Cię członkiem głównej gałęzi klanu. Nie wiesz, co to znaczy być napiętnowanym znakiem, który Cię dyskryminuje znakiem, którego nie można usunąć! 欸欸欸 jest. I co? Wielka mi rzecz. Przeżyję. Ty mały, nędzny... Gościu! I to uważasz za swój problem. Mam dla ciebie wiadomość, Nei. Nie tylko ty jesteś kimś wyjątkowym. A nie pomyślałeś, że Hinata może cierpieć tak samo jak ty? To nie jej wina, że jej ojciec urodził się wcześniej niż twój. Masz do niej wieczne pretensje i w ogóle jej nie szanujesz, mimo że tak bardzo próbuje stać się lepsza. Ona pragnie twojego szacunku, o który zawsze zabiegała i o mały włos przez to nie umarła. I o co w tym wszystkim chodzi? Myślałem, że twoim przeznaczeniem jest służyć głównej gałęzi Glanu, a nie krzywdzić jej członków. W końcu sam mówiłeś, że z przeznaczeniem się nie walczy, ale widzę, że sam w to nie wierzysz. Ha? Jej stan chyba się poprawia. Udało mu się. Ha. Ci żołnierze Anbu są naprawdę nieśli. Nic jej nie będzie. Potrzebuję odpoczynku. Zablokowałem twoje wszystkie punkty emitujące czakrę. Jak masz zamiar walczyć, gdy nie będziesz mógł jej użyć przeciwko mnie? To zrozumiałe, że współczujesz Hinacie, bo wiesz, że podzielisz jej los. O, naprawdę? Myślisz, że dzięki Biakuganowi widzisz wszystko? I znasz słabości innych? Zgadza się. Ale jeśli chcesz mi udowodnić, że się mylę, to serdecznie zapraszam. Już się robi! Z przyjemnością udowodnię ci, że nie tylko w tej kwestii się mylisz. Tak, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czuję się, jakbym w ogóle nie miał czakry. Ostatni raz tak się czułem podczas treningu pod okiem mędrca Jirai. Czy nigdy nie poczułeś obecności jakiejś innej czakry? Masz w sobie dwa rodzaje czakry, ale żeby użyć tej drugiej i tym samym zwiększyć swoją moc, musisz najpierw pozbyć się swojej własnej czakry. Już wiem. Użyję czakry lisa o dziewięciu ogonach. Ha! Dobra, cuchnący lisie. Jeśli tam jesteś, oddaj mi swoją siłę! Sędzia, to się robi irytujące. Zakończ w końcu tę walkę. Jeśli jednak ten głupiec będzie chciał walczyć dalej, nie odpowiadam za to, co mu się stanie. Hmm. Zgoda. <tysuzdanie> Powtarzam, to nie ma sensu. Aaaa! Dam radę. Nie przegram. Przysięgam zwyciężyć. Po co ci to? I tak nie masz już czakry. Aaaa! Uda mi się. Aha! Nie zapomnij wpaść na turniej, żeby zobaczyć, jak Ney dostaje ode mnie baty! Słabeusz pokonujący utalentowanego geniusza samą siłą woli! Czyż nie byłby to piękny pojedynek? Oczywiście, jeśli to TY masz z nim walczyć, to nawet lepiej! Po co walczysz ze swoim przeznaczeniem, nie mając żadnych szans? Bo mówią na mnie słabeusz. Udowodnię, że się mylą. Z kąd pochodzi ta czakra? To niemożliwe! Kim on jest? Niemożliwe. Ta czakra… To nie dzieje się naprawdę. Nie wierzę. Ale jak? Jego punkty czakry były zablokowane. To musi być czakra lisa o dziewięciu ogonach. Ale, kiedy ten chłopiec nauczył się nią posługiwać, do dzieła. Niesamowite, pulsująca energia. Co to za rodzaj czakry? A może to w ogóle nie jest czakra? Nie Jeszcze nigdy nie czułem tak potężnej mocy! To mi się podoba! <try> Rotacja! Jest szybszy niż wcześniej. Co tu się dzieje? Ja! Ja! Ja! No, nieźle widzę, że lubisz walkę wręcz, co? I ty chcesz zostać Hokage? Nie uda ci się nigdy. Przejrzyj na oczy, zastanów się, ilu ze wszystkich Shinobi na świecie zostanie Hokage. Tylko wybrańcy mogą nimi zostać.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 A jeśli nie chcesz walczyć, to proszę bardzo, po prostu łatwiej cię zniszczę! Szybko, muszę użyć rotacji! Los Klanów Hyuga będzie w moich rękach... ...jak tylko zostanę Hokage! Ten dzieciak ma naprawdę potężną czakrę. Pierwszy raz widzę coś takiego. Klan Hyuga nie będzie zadowolony. Ale gdzie jest Naruto? Mnie pytasz? Ja nawet nie wiem, co tu się stało! Technika rotacji jego polega nie tylko na blokowaniu ataku przeciwnika, ale także na wykorzystaniu energii czakry rywala. Naruto poznał ją na własnej skórze. Żaden genin nie jest w stanie pokonać Jego. Mimo to muszę przyznać ci, Naruto, byłeś naprawdę bardzo blisko. Wybacz, ale takie jest życie. Jesteś słaby uszem. To koniec naszej walki. A? Nie! A? A? Nie mogę A? się ruszyć. A? Wykorzystał swój klon jako przynętę, by dopaść na jego. Nawet gdy został wbity w ziemię, nie przestał planować kolejnych posunięć. Ani na chwilę nie stracił wiary w zwycięstwo. Naruto jest przekonany, że wiara w siebie pomaga zmienić swoje przeznaczenie. A tak na marginesie, to ma całkiem ciężką rękę. Mogłem się spodziewać cienistego klon, Jutsu. W końcu to twoja specjalność. Udało ci się. Jakbyś nie wiedział, trzy razy oblewałem egzamin końcowy. Bo za każdym razem musiałem wykonać to Jutsu. Trzy razy potknąłem się właśnie na nim. Cieniste klon Jutsu nie było moją mocną stroną. Dwie klony były kiepskie. Zgadza się, zupełnie nie nadawałem się do tego jutsu. <śmiech> Więc przestań mi tu truć o tym swoim przeznaczeniu. I nie mów, że nie można być kimś innym niż się jest. to też dotyczy, bo w przeciwieństwie do mnie nie jesteś Słabeuszem. Hm. Zwyciężył Naruto Uzumaki.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 Co chodzi? Chcesz mój autograf, czy co? Zamknij się. Czy zawsze musisz się tak wydurniać? Co jest Sakura? Chodzi o sasukę. Nadal go nie ma. Aha. Typowe. Prawie zginąłem, a ta mi tu gada o Sasukę! W następnym odcinku daj z siebie wszystko. Runda finałowa się komplikuje. Kogo obchodzi Sasukę? Wygrałem!